Drugi Koryntian, rozdział trzeci. Czy poczynamy znowu polecać samych siebie? Czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Listem naszym wy jesteście, napisanym w sercach, którzy znają i czytają wszyscy ludzie. Gdyż wiadomo jest że jesteście listem Chrystusowym przez usługę naszą, sporządzonym, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na cielesnych tablicach serca. A taką ufność mamy przez Chrystusa w Bogu. Nie żebyśmy zdolni byli pomyśleć coś od siebie samych i tylko z siebie samych, lecz zdolność nasza z Boga jest – który też uzdolnił nas być sługami Nowego Testamentu, nie litery, ale ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. Bo jeśli służba śmierci, literami wyrażona na tablicach kamiennych, miała chwałę, także synowie Izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej chwały oblicza jego, jakże daleko więcej służba ducha nie ma mieć chwały. Bo jeśli służba potępienia jest chwałą, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Albowiem i to, co miało chwałę, nie ma chwały teraz z powodu tej przewyższającej chwały. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej cieszy się chwałą to, co trwa. Mając przeto taką nadzieję, z jawną swobodą postępujmy. I nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie Izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co przemija, ale stępiały ich umysły, albowiem aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, ta sama zasłona zostaje nieodsłonięta, bo odsłania się ona w Chrystusie. Ale aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz skoro się do Pana nawrócą, zasłona będzie zdjęta. Ale Pan jest Duchem, a gdzie Duch Pański, tam wolność.